Lifehack. Pan hałaśliwy kontrakusiciel śladowca, gdzie jeden do drugiego powiedział, dopiero wtedy, gdy nastała cisza, mógłbym to ubrać w te oto słowa, ważne i istotne jest tylko jedynie to, że jeśli lubisz muzykę, to w pewności swojej jedynej zapewniam, że nieważne czy w kosmosie, w przeszłości, czy w przyszłości, w życiu po śmierci, bez czasu lub niepamięci, nigdzie prócz Ziemi, a na niej przez żywych, słuchać muzyki mogą oni to wszyscy tylko podczas jego trwania, jedynie przez nas, na tej planecie, tylko w tym życiu, tylko w tym świecie. Do tego, jak też co roku w planach kolejnych do tego czasu, co rok wytwarzać będę kolejne artystyczne dzieła antyliterackie. Właśnie o to mi chodzi, żeby te moje książki były jak faza. A cena była konkurencyjna do średniej ceny grama. Jestem smokiem, jaki co 12 lat, rok swój przeżywa, a ten się skończył 4 tygodnie temu. Kolejny w roku w 2036, jakiego to, a nie będę owijał w bawełnę, pewnie nie dożyję, co mówię z entuzjazmem, ale też ich w swojej niezłomnej miściwości. Stanie się od nie, tak, jak stało się, że dożyłem wieku obecnego po 30, w której to wszyscy na około mnie w obietnicach wydłużyli, że tej nie dożyje, podczas gdy połowa z tych, tych osób już sama nie dożyła trzydziestu, a połowa w tej połowy nie dożyła, dożyła nawet dwadzieścia taki. Tak. A, a że pochodzę też z długowiecznej rodziny o nieznanych korzeniach, z tym pechu dożyje tego w wysokim prawdopodobieństwie. W tym wszystkim najdziwniejsze jest to, że gdy się wprowadziłem do tego pokoju, co od kilkunastu tygodni był opuszczony, odróżniony i zapuszczony, jedyne drobiazgi, jakie w nim odnalazłem w pozostałości po poprzednim lokatorze, były w trzech fantach. Z zapalniczką piórkiem trzema identycznymi do włosów, jakie znaleziony w w miejscach. A każdy, każdy kolejny podczas znajdowania, znajdowania ich twierdzał mnie, co do, do tego, do kogo mogłoby skrytości swojej należeć. Teraz należały, teraz należały domnie, do mnie szufladzie schowane w tej chwili, siedząc na zielonym kwadracie, patrząc na zielonie zasłony, zasłony co, za co za oknem widok, widok podobny, podobny w naturze, jak w, jak w pokoju poprzednim, ci w całości tej zaś zasłonięty, tu prawie w całości by był okrecionek zarastającym łączami i norośni. Nie wiem, czy te miały w zamiarze je zasłonić całkowicie, czy ustąpić widokowi na panoramę miasta Natura towarzyszy w tym miejscu bardziej niż wtedy, gdy za Gdy miastem mieszkałem. Mieszkałem. I wraz, wraz z Tobą na odwrót był począć w lesie, jak i w ogrodzie japońskiej, japońskiej kultury minionej. Minione. Pisząc, pisząc w dziale poprzednim historii ujobu, co skrywał rzadkie hydrydów, rzadki zniknął z miejsca, w którym był, stając się osobistość. Ta z kolei, dziś w widocznym na niebie, niebie w prawdopodobieństwie, prawdopodobieństwie wystąpienia zorzy polarnych, pięć z układu naszego przedmieckiego, widocznej pięciu na niebie, układało się w karawanie, której śpiewał panter. Pantera. W porze w miesiącu całkowitego zaćmienia księżyca, jak i też najwyższych eksplozji na słońcu. Niezależnie i głębiej patrzeć tym dalej w dalej przestrzeni że nie czegoś w czasie, przeszłość przeszłość niepoliczalną przeszłość niepoliczalną w przyszłości niepoliczalną ilością miliardów lat oddalonych utracone zostało z wyglądzie tego, tego, tego, jak wyglądało, ani jak a nie wygląda jak wygląda teraz. teraz. A, a im dalej w przestrzeń zesuwała się Sosiecka, chcąca spojrzeć możliwie jak najdalej, aż do granic, co na krawędzi wybuchającego czasu płynącego w ich stronę swojej ekspansji. Nieważne, co jest poza wszechświatem, co jest o śmierci, czy istnieje to, co każdy indywidualnie wierzy, czy też nastaje to, co nie ma znaczenia lub nie ma nic. Albo jest to wszystko kompletnie inne, niewytłumaczalne, czas to, jak tym. Jak, jakikolwiek. Jakikolwiek. Nieważne, Nieważne co żyło i będzie, będzie, co było to będzie, a co, będzie, a co miało co być, miało nie być, będzie, bo jest tak, jest jak, tak jak, jak nie miało być, być. A, co a co będzie jutro to będzie, to bo, to będzie to bo, to bo tego co i wczoraj jutro nie, nie będzie, bo nie będzie, ma bo już tego do nigdy nie chciałem w życiu żyć wiele i też nie życzyłem sobie mieć go za wiele, to, co zostało skończone, na to można się powołać, tak to powinno się zaczynać przez zbędnego pierdolenia, a jeśli masz coś powiedzieć, to albo powiedz teraz, albo zamknij